Nie jestem, chcę trochę... mnie Dobra, Dobrze, to zaczynamy. Nazywam się Rafał i jestem alkoholikiem. Bardzo miło. Temu, dziękuję, chciałem podziękować za zaproszenie. A więc krok dwunasty. Może ja też zacznę od tego, że tak przedstawię pokrótce swoją historię, bo jest dosyć, może powiem tak ciekawa pod takim kątem, bo... E, ja w ogóle, e, tak jakby ostatnie raz alkohol po alkoholu, e, jakieś 5,5 roku temu, 16 lutego 2017 roku e, i później e, ja e, przestałem terapię w, w, w oddziale zam, w zamkniętym, 8-tygodniową, a następnie około 10 miesięcy chodziłem na, na taką terapię e, dochodzeniową i muszę Wam szczerze powiedzieć, że te dwie terapie pozwoliły mi zrozumieć, dlaczego ja piłem. Po prostu, jakby to powiedzieć, zabrały mi tą chęć picia, tylko że moje życie wtedy stało się takie strasznie szare. Przestałem pić, przestałem... no. Za, zaleczać wszystkie swoje problemy e, e, alkoholem. E, nie umiałem e, tak naprawdę fu y, y, y, funkcjonować. E, wtedy właśnie e, po jakimś roku e, postanowiłem próbować e, wejść na program. Za pierwszym razem powiem Wam, że e, nie udało mi się. E, nie udało mi się z tego powodu, bo e, żyłem w takiej trochę manipulacji, ponieważ e, e, tak jakby wybrałem sobie sponsora bardzo daleko ode mnie, 120 km e, Do niego do, do, dojeżdżałem, były spotkania na Skype'ie później. E, ja po prostu zawaliłem sugestie. E, nie wypełniałem tego, co na to się zgodziłem i tam ten sponsor skończył ze, ze mną pracę. Następnie to wywołało wewnętrzny taki bunt po prostu, no jak to zostawić osobę potrzebującą w potrzebie, pamiętam. Ale do czego zmierzam? No i właśnie w moim małym mieście znalazłem sponsora, który był, był koło mnie. Co ciekawe, jest, jest ode mnie no, grubo 30 lat starczy e, pomógł e, właśnie mi zrozumieć e, przejść program e, i właśnie ja do tego programu 12 kroków e, bo nie to, że mm, bałem się zapisek, nie to, że e, i, nie to, że po prostu e, alkohol e, m, nie powiem, że był problem, tylko przeskazał mi, tylko po prostu moje życie stało się takie szare, e, a zarazem zaczęły wracać myśli o, o, o e, alkoholu. E, program przerabiałem 7 miesięcy, e, skończyłem w październiku 2018 roku. E, do tej pory m, studiuję go, że tak powiem, e, a teraz właśnie o tym dwunastu kroku, o dwunastu, 12 przepraszam, trochę stres mam, dwunastym kroku. Dla mnie dwunasty krok to jest takie podsumowanie całego programu, a zarazem mogę powiedzieć, że taka weryfikacja mojego postępu. Ja się zatrzymałem wtedy y, i, z, i tak mogłem spojrzeć, y, gdzie jestem, na jakim etapie jestem, y, co osiągnęłem pracując nad sobą na programie i co tak naprawdę ten program zmienił we mnie. Był to czas y, refleksji osobistej takiej. Marki, w krok w kroku tym jest hasło przebudzeni y, duchowo. Ja y, rozumiem to przez taką świadomość tego, co zrobiłem, co się ze mną działo, a zarazem świadomość tego, że bez poprzednich kroków ja nie jestem w stanie pomagać innym alkoholikom, bo jak jest napisane, takie fajne zdanie w 11 rozdziale, nie podzielić się czymś, czego sam jeszcze nie masz. I Ja sobie to wziąłem tak mocno do serca, i właśnie dwunasty krok, ja realizuję w ten sposób, że podpieram go na trzech zasadach, na takiej gotowości wewnętrznej, która bardziej polega na zachęcaniu niż na, na namawianiu kogoś. Ja jestem w stanie każdemu pomóc, jeśli ktoś potrzebuje pomocy, jeśli ktoś się do mnie zgłosi jeśli ktoś zapyta o coś, i ja na dzień, na dzień dzisiejszy otwieram się przed taką osobą. Jestem zdania też, że lepiej czasami zasiać ziarno niż ciągnąć kogoś za łóżko. Więc nie, nie zawsze wszystko mówię, ale staram się opierać na swoim doświadczeniu. Też często opieram się na tym, że słucham kogoś. Czy a po prostu z kimś jestem bo wiem, wiem jak bardzo ja potrzebowałem kiedyś obecności a jeszcze bardziej potrzebowałem zrozumienia drugą zasadą taką 12 kroku dla mnie jest otwarty umysł ja doskonale wiem że każdy ma swoją drogę ja nie, i też ja nie muszę wszystkiego wiedzieć wiem też, że są inne metody, że program 12 kroków jest narzędziem, prawda, które ja mogę, ja mogę wykorzystać, ale też wiem, że są specjaliści i po prostu też można w ten sposób no, poprawić sobie komfort życia, przestać pić, zrozumieć chorobę alkoholową i funkcjonować. Na i tak, tak powiem, trzeci punkt e, moich moi zasad w pomaganiu to jest uczciwość taka e, e, wewnętrzna. Jeśli ja się e, z kimś umawiam, e, to staram się być punktualny, staram się być słowny. E, jeśli nie, nie wychodzi mi coś, e, to, to wiem, że powinienem e, e, poinformować tą e, o, o, osobę, weź taką e, e, komunikację. E, czasami jest tak, że nie daję rady e, czegoś zrobić. E, to wtedy też wiem, że mam prawo odpuścić e, i wiem, że nie, nie muszę wszystkiego, wszystkiego doprawiać i nie muszę zrobić wszystkiego tu i teraz. E, to, mi, to mi daje, te trzy zasady dają mi takie no takie, jakby to powiedzieć, komfort w yy, y, tym, że nie, nie mam oporów porozmawiać yy, nawet ze sobą obcą. Yy, jak muszę powiedzieć, w 12 kroku yy, dla mnie też bardzo ważny system yy, wartości, to sobie tak, yy, yy, tak nazwałem. Yy, Dokładnie do tu chodzi o to, że E, tu jest potrzebna równowaga między moimi potrzebami, a potrzebami rodziny mojej, bo e, mam e, żonę, która e, także jest po programie, tylko że ona jest walaną. E, e, I to jest wielki komfort dla nas, bo u nas w domu możemy sobie spokojnie, rozmawiamy sobie o krokach, rozmawiamy sobie e, o e, przeźwieniu, o, o zdrowieniu właśnie, E, nie jest to żaden temat tabu. E, mam też dwie córeczki piękne. ta też córka ma 8, 8 lat, wie, co to, to jest. Meeting wie, e, wie, że tata wychodzi na meeting przygodowo sobotę, ona wychodzi na, na, na swój meeting w poniedziałki. E, tylko chodzi o to, że ja stawiam na pierwszym miejscu rodzinę teraz pod tym kątem. E, czyli jeśli jest jakaś podpływ akcja, e, że e, pomagamy komuś. Ja się pierwszy pytam, czy ja mogę po prostu e, wyjść, e, bo nie chcę robić czegoś takiego, e, jak robiłem, jak piłem, że wychodziłem w dom, z domu, e, znikałem, wracałem po jakimś czasie bez, e, bez e, słowa. Dla mnie 12 krok to jest też nie tylko pomaganie, ale też e, zmiana e, W sobie. E, wychodzenie z ego, egocentryzmu. E, w dwunastym kroku powiem wam, że e, końcówka tego kroku brzmi e, to, e, po, posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych e, poczynaniach. E, ja to zrozumiałem, powiem wam e, bardzo niedawno temu, bardzo e, niedawno, ponieważ ja to odbierałem, żeby stosować kroki w swoich poczynaniach a tu nie, to jest właśnie słowo zasady ja podczas programu nauczyłem się odpowiedzialności, szczerości, uczciwości, szczególnie sam ze sobą i tak naprawdę te zasady stosuję teraz w życiu, ja kroki postawiłem wszystkie od, od jednego od pierwszego do dziewiątego kroku postawiłem je raz 10, 11, 12. Powtarzam, przez, powtarzam przez praktycznie e, e, codziennie e, medytacja. E, modlitwa jest też e, rachunek sumienia na wieczór, kiedy zryłem ten dzień, e, tak jak, tak jak e, bym chciał. No i właśnie e, pomaganie innym. E, nie podzielę, tak wspomniałem wcześniej, nie podzielę się tym, e, czego sam jeszcze nie mam. E, więc staram się też dużo, dużo, dużo uczyć, poznawać siebie, poznawać swoją e, chorobę, e, su, słuchać innych. E, tu mi pomaga m, tradycja. An, Anonimowość stanowi duchowo poza wszystkich naszych e, tradycji. Anonimowość jest dla mnie tak jakby, ja to rozumiem w jaki sposób. E, jest to duża lekcja e, pokory, żeby nie wychodzić e, do przodu, E, przed innych alkoholików, że jesteśmy wszyscy równi e, i to jest dla mnie b, e, bardzo ważne, a zarazem ta anonimowość daje mi komfort e, m, przed takim e, piętowaniem alko, alkoholizmu. E, ja po, na samym początku czułem takie coś właśnie, że poczucie mniejszej wartości, że byłem gorszy e, i ta właśnie anonimowość sprawiała mi to, że e, nie bałem się tego aż, aż tak mocno. Co ja mogę jeszcze powiedzieć? Jest tu, w tradycji jest mowa o, o ambicjach. Ja nauczyłem się na programie, że są złe ambicje i dobre ambicje. Złe ambicje dla mnie to jest dążenie do celu, aby poczuć jakąś władzę, poczuć jakąś chwałę. I ja tak kiedyś y, y, robiłem przez to, że e, chciałem zabłysnąć e, i poczuć się kimś ważnym i zarazem akceptowanym. E, dzisiaj powiem wam, że e, te ambicje, e, długo szukałem tej definicji w sobie e, tych, tych e, dobrych ambicji. E, mogę na, na dzisiejszy dzień powiedzieć, że to jest tak jakby szczere pragnienie dobrego życia w, w pokoju, e, podczas e, wędrówki, e, w przeźwieniu, e, w łaski Bożej. Bo tak bo, bo, mogę powiedzieć, bo też dzisiaj rzadko e, już używam słowo e, siła wyższa. E, dla mnie to jest po prostu Bóg. E, ja go też odnalazłem na e, programie 12 kroków. E, za co jestem bardzo wdzięczny e, i wiem, że to była mojo, e, moja droga do znalezienia do tego szczęścia, e, tej wewnętrznej takiej e, stabilizacji. E, powiem wam taką historię z mojego życia. W ostatnie tygodnie, kiedy piłem, już wiedziałem, że to idzie w tak złą stronę, tylko kompletnie nie wiedziałem, co za sobą zrobić. I ja gdzieś znalazłem m, e, takie motto, że martwe ryby płyną w, w, tylko w dłużek. Ja to sobie wydrukowałem, Wysiłem to sobie w pokoju, w ważnym, w ważnym miejscu, takim strategicznym i się często temu przyglądałem i powiem wam, że ja odnalazłem sposób, żeby odzyskać może nie, nie kontrolę, ale to władzę, władzę nad swoim życiem, i dla mnie to jest, mogę to porównać do, tego, do, do tej właśnie rzeki, gdzie ten martwa ryby płyną w dół, a ja sobie siedzę w takiej łódce i płynę sobie w górę rzeki, tylko że e, wiosłuję. W, e, w jednym wiośle trzymam, że tak powiem, AA, e, w drugiej, w drugiej w drugim wiośle, z drugiej strony jest dla mnie moja siła wyższa, mój, mój Bóg. I jak te dwie rzeczy e, mam w sercu, pielęgnuję je, e, to po prostu płynę do góry. Wystarczy, że jedną rzecz e, odpuszczę i zaczynam się tak jakby e, kręcić w kółko, bo e, Bóg to jest dla, dla mnie powierzenie, oddanie się. Już nie, nie muszę e, wszystkiego robić I, i to jest piękna sprawa, którą się nauczyłem na, na, na programie. Ciężko mi to było, tego, to było zrobić, ale udało się. E, i dzisiaj naprawdę czuję ogromny komfort tego, że mogę odpuszczać, nie muszę się tego kontrolować. Mogę się przyjrzeć z boku, jak czegoś nie potrafię, mogę powiedzieć, Boże, Ty się tym zajmij. I to jest dla mnie najpiękniejsza rzecz chyba. A, a, a nauczyłem się zapać, nauczyłem się tego, że jestem w społeczności. Bo ja pijąc zaczynałem uciekać. Zawsze powtarzam, że moje ostatnie picie, to było już picie w samotności, a dzisiejsze jest w społeczności. E, I wiem, że jak o tym e, zapomnę, to zaraz zacznę się pewnie sprawdzać i wpadnę w jakąś taką dumę, e, a jak wpadam w dumę, to padam, e, wpadam i w pychę. E, powiem Wam jeszcze taką sprawę, e, już może na sam koniec, e, że e, po, jak skończyłem Pracować ze sponsorem na, na programie 12 Kroków i na taką indywidualną pracę, to otworzyło we mnie tyle pytań, że później zgłosiłem się do specjalistów, powiem Wam, i przeprowadziłem sobie taką półtorej terapię. Już nie, nie pod względem alkoholowym, e, tylko pod względem e, dzieciństwa, gdzie z psychologiem, e, ze specjalistą, doszłem do e, takich spraw, które, które mnie męczyły, znalazłem te pytania na e, pracując na programie, ale sam sobie nie mogłem z tym e, poradzić. Program nauczył tego, że potrafiłem poprosić kogoś o pomoc i naprawdę dzisiaj rozwiązałem problem, e, problemy, które e, w chwili, e, w dzieciństwie były to problemy z moim tatą, e, z moim e, takim nadrewianiem. E, Zaległości w domu. Taty nie było, ja byłem dorosłym dzieckiem i, i, i też przez to dużo zrozumiałem, dlaczego ja przyszedłem ten, dlaczego ja zacząłem pić w ogóle, prawda? Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwy. Staram się spełniać. Robię. To, co umiem, e, najlepiej pomagając innym. E, nie odmawiam, e, staram się m, mieć jakąś służbę, to mi z, e, z, zostało z e, sugestii. Jeszcze od czterech lat zawsze na jakiejś grupie e, nawet te najdrobniejsze służby n, e, najbardziej mi cieszą, bo wiem, że jestem potrzebny, wiem, że to jest ważne. E, bardzo mi to ścieczy to, że e, jak sam dostałem program, za darmo potrafiłem go przekazać dalej e, i, i po prostu płynę, <gryw> płynę na tej fali. E, mm. Dzisiaj pojawiam jeszcze taką sprawę. Alkohol ja tego nie boję, ponieważ on sam może być w okresie nauczyłem. Ja, ja wiem jedno, on nie jest dla mnie, on nie jest mi potrzebny, bo tą pustkę po alkoholu zastąpiłem właśnie duchowością, zastąpiłem pomaganiem innym, zastąpiłem pomaganiem innemu, innym, innemu alkoholkowi, zastąpiłem to pomaganiem samemu sobie, bo znalazłem stary hobby, wprowadziłem e, w życie nowe e, zasady. Nie było to proste, e, ale to e, w, wymagało e, takiej e, no, pracy, bo e, miałam to świadomość, że jeśli to samo nie picie, to jest nic po prostu. To jest nawet je, jeszcze gorsze dla mnie, ponieważ nie miałem ja tego swojego leku. E, z, czułem złość, e, zapijałem ją e, i, i by e, dobrze, przestałem pić, czułem złość i powstawała we mnie wielka bomba. E, program, duchowość, e, terapia, spotkania z innymi ludźmi, e, poznawanie siebie, poznawanie swojej choroby, e, to wypełniło tą całą pustkę i mogę powiedzieć, że dzisiaj jestem he, szczęśliwym człowiekiem. Nowym, nowym człowiekiem. No i chyba by było tyle z mojej e, e, speakerki. Jeśli macie jakieś pytania, to bardzo chętnie e, odpowiem i oddaję głos e, prowadzącemu.